Trzeciego dnia w kanie galilejskiej odbywało się wesele, na którym była Matka Jezusa. Na to wesele zaproszono także Jezusa i Jego uczniów. A gdy skończyło się wino, Matka powiedziała do Jezusa — Zabrakło wina. Jezus odpowiedział — Nie musisz mi mówić, Matko, co mam robić. Jeszcze nie nadszedł mój czas. Ale Jego Matka Poleciła służbie. Zróbcie, co wam każę. W domu weselnym było sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich obmywań obrzędowych. Każda z nich mieściła w sobie od osiemdziesięciu do stu dwudziestu litrów. Jezus powiedział usługującym Napełnijcie stągwie wodą i napełnili je po brzegi. Potem im rzekł Teraz zaczerpnijcie ze stągwi i zanieście staroście weselnemu. I zanieśli. Starosta weselny nie wiedział, skąd pochodziło wino. Usługujący natomiast wiedzieli, że zaczerpnęli wody. Gdy spróbował wody, która przemieniła się w wino, wezwał Pana Młodego i powiedział Każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gorsze, gdy goście weselni już sobie podpiją. Ty zachowałeś dobre wino aż dotąd. Jezus dokonał swojego pierwszego cudu w kanie galilejskiej, a Jego uczniowie uwierzyli w Niego. Po tym wydarzeniu poszedł ze swoją matką, braćmi i uczniami do Kafarnaum, gdzie przebywał kilka dni. Tuż przed żydowskim świętem Paschy udał się Jezus do Jerozolimy. Na dziedzińcu świątyni zastał handlarzy sprzedających woły, owce i gołębie, a także tych, którzy zajmowali się wymianą pieniędzy. Wtedy splótł bicz z powrozów i przepędził z dziedzińca świątyni wszystkich sprzedających, woły i owce, poprzewracał stoły i rozsypał pieniądze tych, którzy je wymieniali. Sprzedawcom gołębi rozkazał, wynoście się z tym wszystkim, nie róbcie targowiska z domu mojego ojca. Uczniowie przypomnieli sobie później, co mówi pismo – Gorliwość o dom Twój spala mnie. Wtedy zapytali Go Żydzi, Jak udowodnisz, że wolno Ci tak postępować? Jezus im odpowiedział, Zbóżcie tę świątynię, A ja w ciągu trzech dni ją odbuduję. Żydzi na to, Budowa tej świątyni trwała 46 lat, A Ty w ciągu trzech dni chcesz ją odbudować? Jezus Miał jednak na myśli świątynię swego ciała. Po jego zmartwychwstaniu uczniowie przypomnieli sobie, że im o tym mówił. Wtedy uwierzyli Pismu Świętemu i temu, co on powiedział. Jezus pozostał jeszcze w Jerozolimie na święto Paschy i wielu uwierzyło w Niego, widząc cuda, których dokonywał. On jednak nie ujawniał przed nimi swych zamysłów, bo przejrzał wszystkich i nie potrzebował, żeby ktoś mu mówił, co jest w człowieku. Sam wiedział, co się kryje w sercu ludzkim.